Jana, rozdział 13. A przed świętem Paschy, wiedząc Jezus, że przyszła godzina Jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował ich. W czasie wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona i Skarioty, zamysł wydania go, wiedząc Jezus, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy.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 Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.